Mućkom mnie swą. Wiersz autorstwa Sama Garlanda. Na polski przetłumaczył pan Kracy. Czyta Gilreina. Mućkom mnie swą i w nocny czas, Gdy księżyc leśni na pola las, A każdy z fas już zapadł w sen, Ja pilnie trwam i liszę chleb. Koniec.